Wibracja 30. Rozpal swoje światło. W tym momencie twoja energia słoneczna jest silna. Znajdujesz się w równowadze. Wolny od wstydu. Wypełniony inspiracją. Połączony z wewnętrznym głosem i zintegrowany ze swoją intuicją. Zostałeś stworzony, aby jaśnieć. Twoje światło jest teraz w tobie, a świat jest gotowy, aby je ujrzeć. Dzisiejsza lekcja zachęci Cię do świadomego włączenia swojego światła i przesłania go w świat. Cały ten proces przeprowadzisz dzięki jednej prostej pozycji. Wibracja na dziś. Stań na podłodze i złącz stopy. Jeżeli czujesz się niekomfortowo, pięty lekko odsuń od siebie. Ściśnij juda i łagodnie przesuń kość ogonową do przodu. Wciągnij brzuch aby wytworzyć energię w centrum splotu słonecznego. Przesuń barki w tył, a wnętrza dłoni skieruj w przód. Oto twoja pozycja Tadasana, inaczej zwana pozycją góry. Tadasana, pozycja góry. Wyobraź sobie, że włączasz światło w brzuchu. Światło jaśnieje coraz intensywniej i rozświetla całe twoje ciało. Wciągając brzuch, przemieszczasz światło wzdłuż kręgosłupa oraz w kończyny. Światło przesuwa się do Twoich dłoni. Kiedy je poczujesz, wyrzuć dłonie w górę. Następnie opuść ramiona. To otworzy Twoje serce. Wyobraź sobie, jak wysyłasz światło w cztery strony świata. Nie tracisz swojej energii, lecz dzielisz się nią z całym światem. Gdy uznasz, że dobrze wykonałeś ćwiczenie, złóż dłonie jak do modlitwy i zbliż je do serca. Następnie w ciszy pokłoń się sobie. Raduj się swoim światłem i przekazaniem jego części światu. Podziel się wibracją dziś rozniecę swoje światło i będę jasno świecić w świecie.